Wstępstwo rolne jest no, nie do pojęcia dla niektórych rolników konwencjonalnych. Tutaj jednak w rolnictwie ekologicznym no, nawet ja stwierdzam, że jest to wyższa szkoła jazdy. Dlaczego to jest tak skomplikowane? Na to pytanie to mógłby tylko odpowiedzieć ustawodawca. Termin jest niespecjalnie zręczy, to odstępstwo rolne, bo nie mówi odstępstwo rolne, czego miałoby dotyczyć. Ale to jest mimo wszystko pewien ukłon w stronę mm, takich odmian, które nie mają swoich autorów, które, że tak powiem, wy, wyhodował czas, czyli taka selekcja naturalna, która nastąpiła. I to jest raczej zgoda, żeby ci rolnicy mogli to uprawiać, y, niż... Y, y, jakaś blokada, to jednak jest pewna zgoda. No tak, ale jeśli mamy już odmiany, które są chronione tym prawem, no to rolnikowi ekologicznemu nie wolno nawet podarować yy, nasion. Tak, ale to jest to, co rolnicy ekologiczni bardzo oprotestowują i nam w jednostce certyfikującej chyba też szkoda, że takiej możliwości nie ma, ale tutaj jest nadrzędność prawa ogólnego nad prawem takim fakultatywnym, dodatkowym, z wyższej półki. Rolnictwo ekologiczne to jest, to, to jest wyższa półka wymagań, y, które można zastosować tylko wtedy, jeśli mają miejsce, y, jeśli egzekwowane są te przepisy ogólne, przepisy podstawowe. I tutaj rolnictwo ekologiczne walczy na szczeblu unijnym, ale nie jest w stanie tego wywalczyć z jakiejś specjalnej zgody dla rolników ekologicznych. Tutaj muszą spełniać te wymogi podstawowe, czyli wymogi ogólne, czyli wymogi stosowania materiału siewnego, takiego kontrolowanego, to się nazywa kwalifikowanego. To przypomnijmy jeszcze raz po kolei, żeby uporządkować tutaj naszym słuchaczom i czytelnikom, jakie reguły obowiązują rolnika ekologicznego odnośnie odmian chronionych. Mhm. Więc jeśli rolnik uprawia odmiany chronione, bo one są wydajne, one są odporne, one są jakoś, prawda, jaką wartość rynkową mają, to może zakupić materiał siewny tylko i wyłącznie ukwalifikowanego dostawcy, czyli firmy, która ma licencję na obrót materiałem siewnym, która wystawia mu fakturę, która ma w obrocie odpowiednio zapakowane nasiona z paszportami, czyli takie rzetelne. Kupując taką odmianę rolnik uiszcza automatycznie opłatę licencyjną, czyli ma ułatwione, nie musi sam się tym zajmować, tylko za niego odprowadza część tej należności, odprowadza firma na się na ten dostawca kwalifikowanego materiału siewnego a następnie rolnik uprawiając te odmiany musi poddać swoją produkcję kontroli jednostki certyfikującej, żeby produkt z tej odmiany mógł być wprowadzony na rynek jako produkt ekologiczny. I to jest jedna bajka. Bajka druga jest taka, że jeśli jakaś odmiana stara, nie mająca już autora, od dawna stosowana, taka powszechna, to rolnik może ją y, y, reprodukować i wtedy może się z innym rolnikiem ekologicznym wymieniać. Może dać mu część nasion. Albo sprzedać. Albo sprzedać, oczywiście. Natomiast ona nie jest wtedy objęta prawem hodowcy, bo hodowca nie znamy. Tylko to, to umożliwia. Ale tych gatunków jest niewiele, to nawet nie są odmiany, tylko to są często gatunki, i, I nie jest tego wiele. To będzie kilka tylko gatunków, a przecież rolnik um, potrzebuje uprawiać rośliny towarowe. Te przeważnie mają jednak już swoje formy hodowlane, mają swoje odmiany i jako takie już, już są wtedy w obrocie tym kwalifikowane. No i co wtedy z tymi odmianami hodowlanymi? Czy wystarczy też tylko odprowadzić opłatę licencyjną, tak jak w konwencjonalnym rolnictwie? Jeśli, on, jeśli rolnik kupuje materiał kwalifikowany materiał siewny od licencjonowego dostawcy. Nie, licycy, jeśli sam rozmnożył. Je, ale właśnie, bo teraz jest druga sprawa. Może rolnik ekologiczny, który raz kupił taką odmianę, ona świetnie mu się sprawdza, powtarza, zachowuje wierność tą odmianową i rolnik nie musi jej co roku kupować. Może ją może zebrać nasiona i może zastosować je na przyszły rok. Oczywiście nie może ich sprzedać ani podarować nikomu innemu, ale sam może je zastosować jako materiał siewny pod warunkiem, że posiada gospodarstwo nie większe niż 25 hektarów i że opłaci w ciągu 30 dni od wysiewu, opłaci 50% opłaty licencyjnej, ale przedtem musi sprawdzić, ile dla tej odmiany ta opłata wynosi. To nie są duże pieniądze, to tam kilkadziesiąt złotych przy nawet w sporych gospodarstwach Rzadko kiedy 100 zł przekracza, ale jednak tę opłatę należy wykonać i to zrobić z własnej inicjatywy, nie być ściganym przez agencję na ziemi. Tym niemniej te odmiany, na przykład weźmy najczęściej uprawiane w Polsce zioło, rumianek, często uprawiane w uprawie polowej, może akurat nie u nas na Pomorzu, aż tak często, ale w innych regionach owszem tak, które ma wprawdzie swoją zarejestrowaną odmianę, ale jest też rumianek, który nie jest żadną odmianą, jest jakimś tam naturalnym mieszańcem odmianowym, wtedy... W zależności od tego, albo te opłaty odprowadzamy, albo nie. Dokładnie. Jeśli y, ktoś uprawia odmianę rumianku, o, o, określonej odmiany, no to czytaj, opłaca kupuje u licencjonowanego dostawcy, w cenie ma opłatę już zawartą i w porządku. Jeśli natomiast ma taką, taką m, mieszankę y, odmian, bliżej nieokreślonych, taką, którą od wieków... Y, z roku na rok są one stosowane to wtedy nie, nie musi jej jeśli to jest nieokreślona odmiana nie musi dokonywać tej opłaty ale uwaga może się zdarzyć że będzie miał kontrolę która sprawdzi czy rzeczywiście jest to taka mieszanka czy to jednak tamta odmiana która udaje swojego dużo starszego krewniaka. Trzymając się przykładu tej rumianku hmm możemy kupić albo bodaj złoty łan, to się nazywa ta odmiana y, hodowana, albo y, dzika odmiana. Y, czy możemy w takim razie tą... Y, od rolnika ekologicznego kupić nasiona, rumianku, dzikiego, posiać u siebie w gospodarstwie ekologicznym i jaki dowód wtedy nam jest potrzebny? Faktura? Czy, czy musimy się wylegitymować przed ewentualną kontrolą? Tak. Przed jednostką certyfikującą rzeczywiście trzeba się wykazać, trzeba udowodnić jakie to jest pochodzenie i rzeczywiście jeśli rolnik ekologiczny Inny, który miał ten rumianek, sprzeda, czy, czy nie wiem, zrobi darowiznę naszemu tym rolnikowi, o którym dzisiaj powiedzmy mówimy, ekologicznemu, to wystawia mu taki zwykły rachunek, czy jakąś tam darowiznę mu z tego No robić. bo przecież taka od, to nie jest odmiana, więc to nie ma etykiety. Nie ma etykiety, ale mówi, że tyle i tyle ym, koszyczków rumianku, czy, czy, czy tam nasion otrzęsionych rumianku, tyle i tyle mu podarował, czy też sprzedał. Ale uwaga, bo nie zwalnia to rolnika ekologicznego od obowiązku zakupu Ekologicznego materiału siewnego. Czyli jeśli on kupi nieokreśloną odmianę, nieokreślonego pochodzenia odmianę od innego rolnika ekologicznego, no to wtedy jednostka może to uznać. Ale jeśli zdarzyłaby się kontrola, która sprawdzi, czy pod względem genetycznym, czy przypadkiem nie jest to ta słynna odmiana, załóżmy złoty łan, i okaże się, że jednakowoż jest to złoty łan, no to wtedy już są kary finansowe.